Kart historii Zderzenie rumuńskiego MIGa z niezidentyfikowanym obiektem latającym 30 października 2007 roku należący do rumuńskiego wojska samolot typu MIG zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem latającym. MIG został w czasie kolizji poważnie uszkodzony. Jak podał kanał telewizyjny ProDivi, MIG-21 Lancer na wysokości 6300 metrów przy prędkości 800 km na godzinę został uderzony przez nieznany obiekt. Rzecznik rumuńskich sił powietrznych Marian Dobrej wyklucza kolizję z ptakiem. Na radarze pilotów zostały zarejestrowane cztery obiekty UFO, jednak przy tak dużej prędkości nie zostały one dobrze utrwalone na kamerze pokładowej. Piloci wykonywali wówczas rutynowy przelot w odległości 6 km od Gerli, gdy niezidentyfikowane obiekty pojawiły się pod chmurami, a jeden z nich uderzył w skrzydło MIGA. Samolot natychmiast wrócił do bazy. Komandor Nikolas Grigorie potwierdził zderzenie i opowiedział o solidnych wymiarach tych obiektów. Cytuję. Jak widać na nagraniu, całe zdarzenie trwało nie dłużej niż 67 milisekund. Żadztwo zostało wykluczone, bo na wysokości 6500 metrów ptaki już nie latają. Na skrzydle nie znaleziono również żadnych substancji organicznych. Wykluczono również bryłę lodu. Stacje meteorologiczne nie stwierdziły opadów. Wyciągi astronomiczne wykazały, że meteoryty również nie wchodzą w rachubę. Na koniec wykluczono działanie człowieka. Prywatnych samolotów nie było w pobliżu. Nie prowadzono w tym czasie również żadnych operacji wojskowych. Policji nic nie wiadomo o tym, by ktoś w tym czasie strzelał fajerwerkami, czy odpalał jakieś rakiety. Balon do pomiarów meteorologicznych również został wykluczony. Możemy śmiało powiedzieć, czym ten obiekt nie był. Badania MIGA są bardzo szczegółowe, ale nie umiemy powiedzieć, co to mogło być. Komandor Grigorie nie chciał spekulować o pozaziemskich statkach. Opracował Arek. Czytał Ivelios.